W To jest odcinek numer 18. Przed Wami K Kamil Dziotkiewicz, Social Five, Michał Judasz, Showroom i Dawid Pacha, Social Desk. A co w dzisiejszym odcinku? W dzisiejszym odcinku przede wszystkim to, o czym powiedzieć musimy, bo. Może nawet nie dlatego, że już wiemy, że coś ważnego się wydarzyło, ale może właśnie o tym, czy coś ważnego się wydarzyło bardziej. Mm -hmm. Chociaż też oczywiście my, mieliśmy swojego wysłannika nie. w tym ekskluzywnym gronie, więc też chcemy usłyszeć. W sieci było bardzo mało informacji na temat otworzenia warszawskiego, polskiego, polskiego. biura Facebooka, więc e, może byśmy chwilę też porozmawiali o tym, co się tam w ogóle działo. Tak, no, W ogóle też tak, na początku Facebook planował na początku ten event... W ogóle tak, data... Trochę chybiona, dlatego, że były dwie w tym czasie duże konferencje w Warszawie, w Warszawie i w Rzeszowie. i mm. e commerce Standard i Internet Beta. I z tego co rozmawiałem z, z, Facebook, z ludźmi z Facebooka, to jak oni planowali, to jeszcze te terminy nie były ogłoszone no i już mm. potem było za późno, żeby to odwołać. Więc na początku Facebook bardzo chciał robić z tego ekskluzywny event i naprawdę jak było, prosiło się ich o zapro, zaproszenie kolejnych osób, to mówili nie, to jest limitowane. A jak się okazało, że jest sporo branży jest poza, to nagle już byli dużo bardziej otwarci. Mm. I, i byli bardzo chętni do zapraszania kolejnych ludzi, żeby nie było pusto. Yy, no i sam event, tak, fajnie, to znaczy tak, dużo było prezentacji, które znamy tak naprawdę ze wszystkich innych eventów facebookowych, które były naprawdę profesjonalnie przygotowane, profesjonalnie poprowadzone ci ludzie, to są naprawdę profesjonaliści, zresztą też... Jak ktoś skomentował, e, prezentację skupiały się pod hasłem Odroi się roi. Tak, <grym> tak, i też swoją drogą zauważyłem, że na przykład y, większość ludzi, którzy prezentowali z Facebooka, tam w trakcie prezentacji pokazywali swoje timeliny, są z Harvardu, bo wszyscy mają edukację wymienione, <grym> także hmm. Facebook rekrutuje naprawdę e, najlepszych. Google. I też w ogóle to, to były tak naprawdę osoby, które odpowiadają za Europę, w, w, Europę i też Afryka jest w tym. Rejonie, także to jest Europa Centralna i Wschodnia, czy i my Afryka. wchodzimy też Afrykę. Tak, i też to biuro nasze trochę będzie też takim w, w tutaj ostatnim bastionem e, na Facebooka wschodzie. na wschód. Chociaż nie wiem, czy w Rosji też nie mają przypadkiem. E, no i też tak naprawdę z tego co wiem, to w tym biurze na razie będą pracowały dwie osoby, czy trzy. Mhm. E, I tak nam rozprawiać... A czy to są Polacy? Tak. E, wie... Tak, chyba tak. Mm -hmm. I też, no tak na dobrą sprawę, ich celem teraz tutaj w Polsce to nie jest tak jak niektórym się wydaje, że będą rozwiązywali problemy polskich użytkowników Facebooka, że ubyło nam fanów, skasowali nam fanpage albo coś, tylko oni przyjechali tu sprzedawać reklamę, no po prostu. Tak, ale czy będziemy mieli kogokolwiek od client service albo od, od sytuacji taki... typu... Hej, jestem dużą marką i chciałbym zmierdżować dwa fanpage. No, Czy będę potrzebował. myślę, się tam że w, odespo... tym, w tym Bo Będą... Irlandia się odzywała do nas w tej sprawie, no, byliśmy w stanie się odezwać tam do internetu. No, myślę, no, że w tym planu. ci pomogą, ale na przykład też na yy, Weronika z Facebooka pojawiła się na e-commerce standard później i widziałem jak jeden pan, który właśnie stracił dużo paność, yy, do, niej, do, do niej podchodził i pytał, żeby tu jakoś naprawić i tak dalej, więc więc to, to na pewno nie będzie tak też jak ludzie się wypowiadają na Facebook Marketing tym polskim fanpage'u, to też jest dosyć, mm. dosyć śmieszne, bo pod każdym postem o czymś nowym są pytania typu właśnie, że problemy z fanpage'em, nie mogę dodać statusu i tak dalej, ale przyznajmy tak jak rozmawialiśmy o tym wcześniej Facebook jest firmą, która powinna się bardziej twarzą, a nie dupą odwrócić do, do klientów korporacyjnych powinni zrozumieć, że suma tych drobnych problemów też... Nie, no tak, jakości no, to robią, robią, no Tak naprawdę, to, ta, ten event w <grym> biera Facebooka był w dużej mierze do agencji, do domów mediowych, było <grym> dużo przedstawicieli agencji właśnie i, i tej branży. Był panel, w którym byli przedstawiciele Play'a i Allegro, którzy opowiadali o tym, jak wykorzystują Facebooka, więc to też tak jakby było pokazanie widowni, że, że, że polskie firmy, jak, jak polskie firmy z tego korzystają. Ale to była opowieść, to było o storytelling, czy to było o wydajemy dużo kasy i dostajemy dużo pieniędzy z powrotem z tego? No, How? ani to, ani to, no tak naprawdę, ale no, było. Tak naprawdę, jak ktoś zna, znaczy jak ktoś tak jakby śledzi to wszystko, to no, nowości tam nie było, trudno było się spodziewać nowości, tak? To było takie bardzo ogólne prześlizgnięcie się po, po tematach facebookowych. No, my byliśmy bardzo dumni, bo w prezentacji o platformie showroom się pojawił na scenie głównej jako. Jako przykład wykorzystania Open Grapha po Pinterestie, Dizerze chyba i czymś jeszcze. Także to było bardzo fajne. Duma, duma. Była duma. I no, potem, potem jakaś część nieoficjalna. Też, też było przyjemnie. Także fajnie. Też następnego dnia należy też wa warto wspomnieć o Haku, który był A, w piątek. W ogóle też fajnie wybrali miejsce. bo ten basen. Mhm. Jeszcze w ogóle nie jest otwarty. Teraz tam jest nowy, now, nowa osoba, się tym zajmuje. Fajnie to wyglądało, że siedziało się w środku basenu. Myślę, że to fajnie. A, CBA spasowało. było znane z tego, że tam tak. po prostu jest przyjemnie, bo jest fajne wnętrze i fajnie Tak, Także tutaj plus. No i hak był też bardzo fajny. Wiem, że z Socialdeska e tak. ekipa, ja ekipa była. Ja przyznaję się bez bicia, mimo tego, że w fanpage'u Soszaldez można by było stwierdzić, że tam byłem. Nie byłem tam, ale byli moi, tam moi godni e godne, e współpracownicy godni dwoje. współpracownicy, godni reprezentujący. No i pracowali ostro. tak Udało nam się stworzyć jakąś tam namiastkę e, mobilnej wersji aplikacji, bo to był temat. Zresztą, trzeba powiedzieć, tak. tematem haku była promocja Open Grapha i rozwiązań mobilnych na e, Facebooka. Tak. No i dzisiaj to, wpisaliśmy, O które błagamy. O które błagamy i tego jest wciąż bardzo mało, bo mimo tego, że gdzieś tam Facebook tworzy wiki deweloperskie pod kątem Mobila, to, to nadal jest tego po prostu bardzo mało i, i firmy się tego nie przekonują. Nie wiem dlaczego kiedyś się filmy bardzo łapały, agencje przede wszystkim, za jakieś nowinki na fejsie, mam wrażenie, że od roku trochę spoczęły na laurach i cały raz robią to samo. Mm -hmm. a, efekty, a efekty się pogorzają. Good, Good point, tak. Ale też powiedzmy, że sytuacja Facebooka plus mobile została nieco osłabiona przez to, jak sam Facebook traktuje swoje apki i to, że Zuckerberg ostatnio się wypowiedział, że jego zakład o to, że HTML5 to będzie rozwiązanie właściwe to jest zakład przegrany i że musiał się z tego wycofać i nowa apka iOS-owa już jest natywna i że Android również zostanie przepisany i nie będzie Chromem obudowującym html o wnętrze i że będzie je budował, będzie budował na szyb, szybciej, a dzięki temu nie HTML5, no to... bo HTML5 nie jest dla niego no. rozwiązaniem gotowym. Mały off topic w takim razie. Mhm. Uważacie, że aplikacje, które zasilają fanpage'e, y, tak, one muszą mieć swoje odpowiedniki właśnie na mobile. Czy Facebook będzie chciał, żeby to były aplikacje natywne na urządzenia mobilne, czy będzie chciał, żeby e, były wyświetlane jako HTML, aplikacje HTML5 właśnie w ramach natywnej aplikacji Facebooka? Nie, ja przede wszystkim chcę, że jak kupuję sobie acy na aplikację to jeżeli ktoś tego adsa, żeby ten ads miał sens wyświetlania, jak się będzie wyświetlał na mobilu, a jeżeli on, ads do, prowadzący do aplikacji, wyświetla się na mobilu i prowadzi do Nikon, czyli do hmm. niedziałającej aplikacji, to wtedy to jest klik, który właśnie zapłaciłem za niego, a nie powinienem był. Nie nie nie? No, z I z w tym sensie, moim zdaniem, rozwiązanie dwustronne to jest rozwiązanie, które by pozwoliło na to, że moje pieniądze, bo ja tu mówię ze strony agencji, tak? To są moje pieniądze i ja nie chcę, żeby ktoś klikał mi gdzieś, gdzie prowadzi w pustkę. A promuję aplikację, zdarza mi się to robić, chociaż uważam, że skuteczność tego rozwiązania jest znacząco niższa od prowadzenia tego gdziekolwiek indziej. Ale, yy, ale jeżeli to robię, to nie chciałbym, żeby to były kliki stracone, dlatego że Facebook wypuścił w mobile reklamę, której nie powinien wypuszczać. No. To prawda. No to jest nierozwiązane i już pamiętam, że mówiliśmy o tym w kilku odcinkach, o tych, mm -hmm. o tych zakładkach tabowych, to było tak proste dla nich zrobienie, nawet użycie, te, te zakładki nie oszukujmy, się, no one ma, nie są takie szerokie, tak? więc nawet na początek, żeby zrobili po prostu wersję na telefony, żeby była ta zakładka, żeby się odpalało to samo, co jest po prostu e, w, na Facebooku, tak? W, w, web w przeglądarkowej wersji, to by było dobre na początek, bo już dużo aplikacji by po prostu zaczęło wtedy działać. A tam Dokładnie. niestety jest taka opcja, że e, wpisujesz dodatkowy adres, który ma tu, przy, przekierowywać Cię do... W wersji mobilnej, no i to za bardzo nie działa. Mm -hmm. Ale może tematu nie drążmy, bo ja ten temat jest teraz, Tak, tak, tutaj tylko wspominałem. Za jeden, ten... dwa odcinki i zobaczymy, jakie będą doświadczenia z deskę na tej wersji. Tak, i na tej, też, ale... jeszcze, też, bo, też jeszcze warto za, zauważyć, że każdy, kto pojawił się na otwarciu biura Facebooka, musiał podpisać NDA, że nie tak. ujawni informacji, tak. więc też nie wiadomo za bardzo. Ja wrzuciłem fotkę na, na Facebooka, tam ze Wszyscy sc sceny. Wszyscy zrobili to, więc. I, i, i, i zastanawiałem się przez chwilę, czy nie mamy właśnie NDA ale e, tak też, żeby tam właśnie nie, nie mówić o jakichś liczbach, ale też w prezentacjach facebookowych bardzo się właśnie przewijało to, że Facebook bardzo chce, żeby ludzie nie patrzyli w ogóle na CTR-y, o tym też chwilę rozmawialiśmy przedtem, tak, i ja odwodzi wręcz ludzi w ogóle, mówi nie patrzcie na CTR-y, CTR, -y. CTR to, jest, e, to jest jakiś tam przestarzały współczynnik, który dotyczy reklamy zupełnie gdzie indziej, no tutaj na Facebooku budujemy relacje, to nie jest tylko CTR, się nie liczy i, i też z tych statystyk wynikało, które były podawane, że naprawdę dużo kampanii, tak jakby roi, bardzo dużej ilości dużej liczby kampanii Facebookowych jest podobno dodatnie, to znaczy, że dużo, dużo bardziej się, się, się zwraca reklamą na Facebooku. To jest pewnie bardzo, zależy bardzo od, od branży i od danej lysby. Nie, ja dane tak strony, tutaj, ale... tutaj ja nie mogę powiedzieć, czy jest to prawda, czy nie, dlatego że poza dosyć skomplikowanymi e, algorytmami ekonometrycznymi, nie ma łatwego sposobu, żeby to ROI liczyć. I to jest mój problem. Być może ROI moich działań na Facebooku jest nieprawdopodobne, nie tylko tak. że ja bez bardzo zaawansowanych badań e, ekonometrycznych nie jestem w stanie tego odpowiedzialnie stwierdzić. Tak? Jeżeli dostanę proste narzędzie, może być dużo prostsze niż w Google AdWords, proste narzędzie liczenia konwersji na działania, to ja będę mógł zrozumieć, co włożyłem, a mhm. co wyjąłem na zasadzie Ale działania ostatecznego. Też o tym rozmawialiśmy, to już nie mogło być. My już widzieliśmy ja, tego, z tego co ja wiemy, to co... Widzieliśmy z tego screeny, <śmiech> dokładnie. Ale ja z tego, co wiem, to są zewnętrzne rozwiązania, które to umożliwiają i w ogóle też to jest też myślę, że dosyć fajne, że Facebook też sam nie ukrywa, że ten ich system reklamowy nie jest, to nie jest mistrzostwo choć świata choć otrzymał teraz lifting intensywny, tak, ale że oni strasznie, strasznie polecają dużo innych narzędzi mhm. narzędzi związanych właśnie z reklamami i wręcz polecają konkretne konkretne firmy, które robią i super, i super ja. bo jest niepokój bo jest niepokój, że Facebook przy całej swojej zamkniętości będzie próbował, to, mówiliśmy o tym, kiedy wprowadzili e, planowanie postów, prawda, mhm. że jest taki niepokój, że Facebook będzie próbował stać się wszystkim mhm. e, absolutnie i że tak naprawdę zostawi nam tylko tworzenie kontentu, a całą resztę będzie robił wewnątrz siebie, tak, i to, że wspierają zewnętrzne platformy, to jest dla mnie akurat dobry znak. No właśnie, ja chciałbym coś też e, e, trochę od siebie dodać, to znaczy miałem ostatnio przyjemność porozmawiać z moim znajomym, który był na social media weeku w Londynie, też się wybierałem, ale nie dotarłem. Nie. No właśnie, także się obiecywał, obiecywał? Obiecywałem, nie wyszło, niestety za obowiązkiem się tutaj w kraju. Ale, ale rozmawiałem z moim znajomą, którego przykład nie chciałbym ujawniać, że trochę że się nasłuchał negatywnych rzeczy o Facebooku, gdy był tam w Londynie. Ta informacja, ta negatywna rzecz to na przykład było to, że Facebook dosyć niepoważnie traktuje firmy zewnętrzne, które robią biznes na czymś takim właśnie jak obsługa Aców mhm. Albo coś innego po API, na przykład te monitoringi. W przypadku Aców, ów tu nie będę wchodził w temat monitoringu, ale w przypadku ads podobno foruje niektóre rozwiązania, które wcale nie są najlepsze, które są po prostu dlatego promowane, bo te osoby mają jakieś relacje z zarządem, nie wiem, z jakimś ważnym... Tak, tak zawsze jest, a na samym końcu osoby, które są odpowiedzialne za wydawanie pieniędzy, nie będą szły jak barany w jednym kierunku, tylko znajdą narzędzie, tak. które będzie robiło najlepszy Natomiast wynik. promowane są rozwiązania film, które wręcz, nawet ich strony internetowe, wyglądają amatorsko. Mhm. Tak? Są prezentacje zrobione, nie wiem, wykresy są zrobione, jak byłem na tej stronie, wykres zrobiony jest, słuchajcie, w PowerPoincie. No. To trochę niepoważne nie jest jak na filmach, która jest promowana przez Facebooka, jako firma, która zajmuje się oficjalny partner w obsłudze asu, Więc tutaj jest... I teraz przejdę do, do innego tematu, do tego, że pytałem się, dlaczego tak jest, że na przykład w Londynie, bo też słyszałem od moich znajomych, którzy pracują w Londynie w agencjach, że do nich dochodzą takie plotki, że żeby założyć aplikację na Facebooku, trzeba zapłacić tam 10 tysięcy funtów. Tak, ale to tym Fols sponsor True sprzed dwóch odcinków. I zapytałem tak. się, dlaczego tak jest, tego mojego znajomego, który sam wrócił. Powiedział Dawid, to jest proste po prostu Facebook prowadzi bardzo złą politykę informacyjną z agencjami. I tutaj I że... się... Z, i tu się zgodzę i rzeczywiście... Bo e, Michał, z jednej strony masz rację, że mamy... 500 agencji, pełnych gostków, którym się coś wydaje i którzy będą 300 razy pytać w komentarzu mm. dotyczącym timelina, czy mogą, jak mogą połączyć... Tak, tak, to jest to mniejsi, dużo mniejsi, tak? Jak połączyć dwa profile Pudziana i tak jest. Jest ich mnóstwo i to jest ogromne obciążenie jeśli chodzi o obsługę klienta. Ja sobie zdaję sprawę, ale też jesteśmy my, którzy jesteśmy gotowi wydawać te pieniądze, ale czasami razem z klientem napotykamy mur które możemy tylko przebić z pomocą Facebooka. Oczywiście. I wtedy powinniśmy móc mieć tam spokój taki, że jest ktoś, kto przynajmniej nas wysłucha i spróbuje zrozumieć, co się dzieje. Jasne. Nie? I to o co ch bardziej chodzi. Bo mhm. oczywiście tak jest, że jest ten szum potworny, dlatego ale nie, że jest stakaci... właśnie widzisz, bo ja, ja właśnie nie mówię o tym, że customer service dla agencji by się przydał lepszy, bo on pewnie on nie jest Ci, co wydają pieniądze, to mają serwis na Facebooku. A mi chodzi o tych po prostu, wiesz, tych też mm. tych mniejszych ludzi, no, którzy tam w tych komentarzach piszą ludzie z małych fanpage'ów, którzy jakieś mają małe biznesy, którzy usłyszeli, że prowadzenie fanpage'a to jest wielka dla nich szansa. Hel Helpy, dokumentacji Facebooka nie wyjaśniają wielu rzeczy. Mm. Poza tym na Facebooku często coś nie działa i na przykład ktoś tam teraz pisze, że nie może dodać oferty, tak? Że wszyscy mówią, że oferty działają, a on nie może dodać oferty. No i to, to mi chodzi o to, że nie ma trochę tego, tego. I to pewnie na całym świecie. Nie wiem, czy tylko w Polsce nie, nie są zaportowani. Czy... Longtail jest drogi w obsłudze, ale longtail tak. to jest połowa twojego biznesu, czego byś nie robił. Amazon więc... to rozumie akurat. <laughs> Amazon to rozumie i Amazon wydaje straszliwe pieniądze na to, żeby dogadywać się z najmniejszym zapikarzy w najmniejszej dziurze w Stanach tak. Zjednoczonych, po to, żeby móc robić tam biznes. Ale też, <coughs> a propos agencji, to w kuluarach tego otwarcia też było oh. takie wśród przedstawicieli agencji oh. takie... Zastanawianie się, czy otwarcie biura Facebooka trochę im też nie, nie przeszkodzi, bo że klienci teraz już będą mogli bezpośrednio uderzać do Facebooka a, i, i tam robić sobie bezpośrednio z nimi deal na przykład, żeby kupić a, te, te jakieś bardziej zaawansowane formaty reklamowe. I też też słyszałem w ogóle takie historie o akcjach typu, że jak klient, jak są spotkania z klientem, klientom mediowa agencja i jak te wyniki muszą być Facebooka muszę być trochę tuszowany, bo gdyby klient zobaczył tak naprawdę, ile, ile agencja idą i płacą za kliknięcie, to by się złapał za głowę i przestał im płacić, mm. przepłacać, tylko zrobił to bezpośrednio no, samemu. I dlatego ja od zawsze wychodzę z zupełnie innego założenia, które czyni mnie w pewnym sensie bezpiecznym w tej sytuacji. Moje, moje fee reklamowe jest minimalne, minimalne, dlatego że wiem, że moją propozycją unikalną jest produkcja kontentu i to jest rzecz, której Facebook nigdy mhm. nie zrobi. Bo jest to niewydajne kosztowo, tak? Więc ja proponuję za lepsze pieniądze kontent, który rozumiem i wiem, że się sprawdza, a do tego troszkę dodaję prawie za darmo, dodaję obsługę kampanii reklamowych, mhm. tak? Dlatego, że one mi pomagają, bo dlatego, że mówię do większej widowni i jest mi lepiej w życiu, jak mhm. mam większą widownię, za dobrze, uczciwie zrobione acy. A, a ja proponuję content i w związku z tym to mi nie przeszkadza. To ja będę robił deal z Facebookiem po to, żeby móc robić efektywniej i taniej, tak? I wtedy możemy robić tak, że przy za te same pieniądze będzie coraz więcej lajków dla klienta, trochę więcej feed dla mnie, a Facebook będzie mm -hmm. mi dzięki temu przydatny i ja będę miał pewną lojalność zbudowaną z nimi. I tak, jeżeli ktoś robi sobie pod stołem kickbacki na poziomie 50%, to Mm. Moim zdaniem ich duzi klienci będą mieli dużo prostszą teraz ścieżkę, żeby się o tym dowiedzieć teraz, i dwa zrezygnować z usług e, takiego domu mediowego czy klientów. Jak widzę, e, e, co so trenderze, jak wyglądają kampanie i jak jest koniec miesiąca i nagle fanpage e stają, jak, po prostu jakby je zakleło, bo doszło, a reszta miesiąca to fi, to mm. robić się zimno, zimno dzisiaj robi, a te rzeczy się muszą dziać. Ja nie wiem, kto to jest, co tu się dzieje, ale ktoś te pieniądze do końca miesiąca już z przeżera, no. No słuchajcie, żeby zamknąć ten temat, czy nie wydaje wam się, że trochę Facebook Facebooku te dwa lata się spóźnił z tym biurem? Że właśnie mogli nie iść ten deal z Arbo, które... no, który mógł być tam naprawdę trochę nietrafiony, bo to wszystko się rozsypało? No podobno w ogóle hmm. zdecydowali jeszcze w zeszłym roku, że otwierają. Tylko hmm. tyle to trwa. Ja myślę, Także. że byliby spóźnieni, gdyby nie fakt, że tak jak powiedział Michał na początku, to nie jest warszawskie biuro. No wiem. To jest Europa Centralna, Wschodnia, Zgadza Afryka. Się, ale wiesz, wiesz. I w tym sensie, wie, wiesz co się dzieje w Rosji. W Rosji potencjał wzrostowy jest chory. Ja mówiłem cały czas o Chinach i cały czas mówiliśmy o Chinach, ale tam nie ma żadnej konkurencji. Tam każdy fanpage robi trzy razy wyniki, jeśli chodzi o reakcje, dlatego, że masz minimalną konkurencję ze strony Marek na Facebooku, bo wszyscy są na Connect -through. Więc to przesuwanie się ich na wschód trwa i to jest zrozumiałe, ale moim zdaniem jak się pojawi silne przedstawicielstwo w Chinach, silne przedstawicielstwo w Rosji, to nagle tak, życzy, że ten warszawski ośrodek jest bardzo, bardzo ważny. Jest tym łącznikiem i jest No tym... tak, ale, ale to wszystko jest tak samo jak mówiłeś z tym, że zaplanowali sobie datę imprezy, nałożyło się niechcący. Zaplanowali sobie rok temu otwarcie, nałożyło się niechcący, że od dwóch miesięcy jest mowa o kryzysie na Facebooku, w sensie, Mowa na kryzysie na wiatr... Facebooku jest od 2003 roku nie. po założeniu nie. Facebooka. Nie, chodzi o to, że jest, <śmiech> teraz, jest takie poczucie na rynku, że Facebook się nie sprawdza. No jest tak, nie, to nie, nie mówmy tutaj bez, bez ogródek. Nawet ja mówię to mówię z tego, biznesu, że zrobię taki biznes. Eee, I jest takie poczucie, na przykład widzę, że firmy lokują kasę znowu w marketing szeptany. Że jakby Fajnie, że teraz tutaj tej ja a nie za pół roku na przykład, bo to już było poslątane moim zdaniem, mm -hmm. ale gdyby zrobili to pół roku temu, rok temu, to byłaby zupełnie inna sytuacja. No wiem, ale to, niestety, to prawda jest też taka, że bo my patrzymy na Google, na Facebooka jak na jakieś startupy, tak? Mocno mm -hmm. wyrośnięte, ale nawet startupy. Ale prawda jest taka, że przy takich sytuacjach, jak otwieranie biura, czy jakieś dile takie, to, to, jest, to jest wielka machina. No i właśnie chciałem tam temat wiecie. otwarcia biura też właśnie z, z Facebookiem, z Googlem też słyszałem, że też u nich podjęcie jakiejś decyzji, to naprawdę potrafi trwać strasznie długo i no niestety to już tak jest, no to ale nie ja są... mówiłeś, trzech pracowników, oni nie są, a, ale ty, a... oni oni nie nie są, to, słuchaj, super... właśnie na tym polega problem. Hmm. Bez względu na to, czy to jest tysiąc pracowników, czy jeden pracownik, to pojawienie się firmy w sposób bezpośredni w kraju oznacza Cała 40% wszystkich formalności i tak musi być zrobionych bez względu na to, czy to jest jedna, czy to jest setka osób. Tym bardziej w Polsce, pamiętajmy. Tym <laughs> w Polsce. Już oni musieli zaalmywać ręce, jak otwierali tą firmę. Spójrzcie <laughs> na Apple. Apple, które krs z polskiego zrobiło nie wiem ile lat temu. Wciąż ni widu, ni słychu. To właśnie ja sprawdzam, czy Facebook jest KRS w ogóle. Nie wiem, czy, czy oni założyli spółkę też, pytanie w Polsce. Jest, Facebook um, Polen, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Z tego tematu na sekundę, bo żeśmy się rozgadali, ale na sekundę chcę przejść do, do rzeczy, którą ostatnio zauważyłem, bo spróbowałem tej metody, której nie używałem specjalnie wcześniej, yy, czyli celowania adsów w konkurencję. I jest takie okienko tajemnicze w które się nazywa Interests, i muszę Wam powiedzieć, że wyniki, które robię od momentu używania tego, tego, tej metody targetowania, z zerowym, z, tak, targetuję na fanpage'e. z zerowym, nie, nie, bo interesy nie działają tak. No. Interes sumują nie tylko ludzi, którzy Ta. są za fanpageowani, ale tych, którzy męszynowali, tych, którzy wrzucali wideo, które jest otagowane tak itd. Mm. itd. Muszę wam powiedzieć, robię zero targetowania demograficznego, mhm. robię tylko targetowanie e, po zainteresowaniach i rozliczenie w CPM-ie i wyniki ma w życiu czegoś takiego nie widziałem. Po prostu nie, być może oni pchają algorytmicznie, jakoś to może to jest rzecz, którą oni by chcieli, żeby no, ludzie jej tak używali, a może po prostu tak to działa, ale to, że wczoraj zrobiłem 590 lajków na fanpage'a za 60 zł, to mnie się nigdy, hmm. nie byłem nigdy blisko tego poziomu, no, nigdy. To, to jest już taniej, taniej niż na Allegro. Taniej Allegro, no mówię jakby... Yy. Ale to też chyba zależy mocno od branży, bo. Bo pytanie jest właśnie, czy możesz, jesteś w stanie zbudować rzeczywiście te zainteresowania. Tak, w to są listy. dosyć charakterystyczne rzeczy, I... bo tutaj mówię akurat o dystrybutorze filmowym, więc mam... się no tego twórcę, którego dzieła, a rzeczywiście jest to zainteresowanie takiego filmu. No i jestem w stanie sobie robić branżę, w której nie jest tak łatwo, ale dobry tip. Trzeba próbować to robić. Bo... Ciekawe, ile na fashion jest na przykład, jeżeli by się zrobiło Polska by... zainteresowanie fashion. My ciekawy, próbowaliśmy jak, no... takie reklamy, jakoś to nie było super, No ale... więc Może to mój przypadek, ale tutaj tak, to jest moje doświadczenie. Ale to jest ciekawe odświeżenie od tego, że jednak używamy ostatnio coraz bardziej sponsor stories. Właśnie I plus te... jeszcze właśnie z wczoraj. W związku z tym, że się przemodelowało troszkę interfejs ten reklamowy, pojawiło się tam bardzo prosty ta metoda dołączenia do twojej kampanii, kampanii takiej sponsored story, która dotyczy tego, że twój znajomy polubił daną stronę. Tak, Ona jest, się z automatu tworzy w pewnym sensie. Piękne. Ale muszę wam powiedzieć, w życiu bym tego nie zrobił, bo nie chciałoby mi się znajdować tych wszystkich opcji. Tu mam jedno kliknięcie, to mi się po prostu włączyło, kosztuje bardzo mało, więc mm. ten, ale słuchajcie, te, te 50 lajków dziennie przy takim bardzo średnim budżecie, które się nagle pojawia ci. Nie, to jest nie, to jest nie, bardzo serio, tanie, to jest naprawdę, naprawdę bardzo tanie Zaważyłem i tak, nie, nie nie korzystałem z tego, ale uważam, że to jest świetne. Połączenie posta z lajkowaniem, szczególnie jeśli masz w ogóle yy, oprócz tego lajkowanie tak czy owak, to wzmacnia tą siłę po prostu. Zdecydowanie muszę wam powiedzieć, nie wierzyłem, ale zrobiło mi się z automatu hmm. i tutaj kudos dla Facebooka, doskonały pomysł, hmm. żeby dodawa żeby zrobiliście ten mały upsell, który hmm. naprawdę nie dużo kosztuje, bo gdybym nagle zobaczył, że to kosztuje złoty 50 to bym się zdenerwował, bo nagle by się okazało, że mi ukradło lajki, nie? Znaczy pieniądze, ale kosztuje bardzo niedużo, a robi te ja, kilkadziesiąt nie dodatkowych rzeczy. Tym, nie, no, te, te akcje typu też promowanie postu tak, tuż pod tak. postem, bez do tego całego systemu. Promote, tutaj tylko w grupie, tam 10-15 tak, dolarów. Jest, ciach. I tak zauważymy, że z tych budżetów często jest duża część niewydawana z tych, które się post Uczciwe to rozumie. Spoko, widać też jaki zasięg jest opłacony, jaki moim Moim zdaniem przy, przy, dobrej, o jak, przy jakiejś ważnej ofercie albo dużym wydarzeniu połączenie Promote z postem sponsorowanym może naprawdę przynieść realną kasę, naprawdę wierzę w to. Połączenie tego promowania wewnątrz fanbase'u z zewnętrznym promowaniem tego samego postu, czyli budowaniem zasięgu zewnętrznego moim zdaniem suma summarum to może być bardzo fajne efekty. Mhm. Przy większych fanpage'ach. tak? Dlatego, że musisz mieć jakiś ten, żeby ten promo coś dawał, to musisz mieć trochę tych fanów, żeby móc do nich ten promo robić. nie? Tak. No, e, to było, dość o Facebooku. To była tak, praktyczna porada numer 2500. I teraz e, ostatnie rzeczy, które chcieliśmy chwilę powiedzieć z tych ogólniejszych, e, ale m, myślę, że każdy z nas miał ma cośkolwiek do tego do powiedzenia na ten temat. To jest e, trochę związane z rzeczami, o których żeśmy wcześniej mówili bo trochę związane z organizowaniem sobie pracy, kiedy się jest startupem, ale też trochę z tym, jak każdy z nas tutaj siedzi. Jesteśmy osobami, które się jakoś w pewnym momencie swojego życia, wszystkie teraz tak naprawdę, poczuwają do odpowiedzialności za sukces startupu, że możemy wpaść w pułapkę pod tytułem Our work is never over, i e, e, upadłem na ryja jeden dzień, drugi dzień, i e, no, spanie przez cztery godziny w sumie nie jest takie złe, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej nie? Bo, e, bo, bo tak często, zwłaszcza w technologii, często na przykład dodawanie nowego feature'a tak się często kończy, tak? Kończy się tym, że robisz e, i robisz i robisz, i pierwsze ptaszki ćwierkają, i robisz i robisz, nie? I e, przeczyta, przeczytał, podesłał nam Dawid artykuł o tym, że. Jak chcesz naprawdę to skutecznie robić, to musisz znaleźć może ten moment, żeby odetchnąć. No to, to może powiem. Dajesz. Artykuł nazywa się Don't fall asleep at the wheel. Successful entrepreneurs have lives. I chodzi o to oczywiście jak tytule, że tak naprawdę nie doprowadź do sytuacji, w której super za kółkiem, bo się możesz rozwalić. Badania przeprowadzone przez jedną z agencji, w tej chwili to Kaufman Foundation pokazały, że w, jeśli chodzi o, in, o przedsiębiorców internetowych to ci przedsiębiorcy, którzy osiągają duży sukces to nie są wcale ludzie, którzy mają 24-8 lat i pracują po prostu po nocach, dniach, nie mają dzieci tylko osoby, które mają normalny tryb życia wcale nie są najmłodsze normalnie sypiają, mają social life oprócz tego jeszcze i nie mówię tu o Social media live, tylko <laughs> social life. I ten, ten artykuł prowadzi do takiej kon konkluzji, że e, wcale nie jest dobre promowanie takiego trybu życia, w którym Ty mówisz, że e, postujesz na Facebooku, mówisz, jest godzina 23, a ja jeszcze w pracy, a Wy i 15 lajków. Ja to widzę na polskiej scenie startupowej e, i czasami mnie to śmieszy. Ja w tym momencie akurat przez, przez wypadek jestem na Facebooku, bo chciałem zobaczyć, co się dzieje, a akurat dogadał sobie serial czasami. Ale nie, ja też nie uważam, że ja jestem osobą, która tak totalnie potrafi to wybalansować. Ale wydaje mi się, że to nie jest dobra wskazówka. To jest dobra wskazówka, jest, jest dobra wskazówka. wskazówka. ja też sam te... trochę dochodzę... do tego. tym, ale powiedz w tej powiedz no, tej... no, w tej... Ale nie, ja trochę sam też dochodzę do tego tak naprawdę wniosku, bez, bez tam... bez czytania badań od jakiegoś czasu, <laughs> to, jak się o tym, nad tym zastanawiam. że Rzeczywiście tak jest, no. Że, znaczy, okej, okay, taki totalny pracocholizm też w pewnych okresach, okej, okay, jest, jest fajny. Ale tak na dobrą sprawę, jeżeli, znaczy, oderwanie się od, od pracy i przestanie myślenia na chwilę też daje nam zupełnie inne spojrzenie później na to, co mhm. robiliśmy. I często jest tak, że podczas takiego pracowania nad czym rzeczywiście nie możemy nic fajnego wymyślić, a później zupełnie przypadkiem nagle jakiś pomysł nam wpada do głowy, e, kiedy właśnie się chillujemy, idziemy do kina, czy nie wiem, idziemy na rowerze, tak? Czy, czy uprawiamy sport, czy cokolwiek. I jest... Ta, i, ale słuchajcie, to jest prawdą też że rzeczy. Burzowanie się na przykład z dwa dni z rzędu bardzo intensywne na ten sam temat, też bardzo rzadko tego drugiego dnia tak. przynosi e, sensowną odpowiedź, hmm. nie? Bo nie masz momentu, żeby o, oddalić się od problemu i znowu spróbować tak. z innego konta, nie? Więc e, myślę, że to w wielu takich kreatywnych. Hmm. E, tak wiesz, w sytuacjach Też na przykład przyszłego. nie wiem, czy wy macie dwa telefony, służbowe i prywatne, czy nie? To jest, no, dla, mnie no, też, to jest dla mnie też to dobrze świadczy, czy ktoś oddziela. No ja nie oddzielam. No właśnie, ty, ja, ty oddzielasz. Ja nie mam dwóch telefonów, ale tylko dlatego, że jak miałem dwa to i tak oba odbierają każdej porze dnia i nocy. No właśnie. Nie umiem, nie umiem. No ja mam, ja, ja mam po prostu, jeden, ja... ja dostaję szału i wyrzutów sumienia, tak jak nie any? odbieram telefonu ja też mam jeden, ale coraz poważniej, już, już myślałem o tym dwa miesiące temu, myślałem, dobra, jeszcze, jeszcze na, na Tak ale właśnie powiem ci, że ma, mając przez cały czas dwa, e, musisz jeszcze na końcu znaleźć sobie dyscyplinę, żeby nie odebrać tego drugiego po 17. No. I jest to, ja muszę powiedzieć, ja się po prostu później nie mogę zasnąć, bo się denerwuję, bo ktoś zadzwonił, mhm. a jak zadzwonił po 17, to to na pewno jest koniec świata, jestem zwolniony. Rozumiesz? No tak. E, nie, ale to, to, to mi się wydaje, że właśnie na przykład jak. Chyba wejdę w drugi telefon. Ta wewnętrzna dyscyplina jest klubowo. pierwszą rzeczą, którą trzeba nabyć. Ale później... wiesz, to też jest tak, że okej, okay, no czasami można odebrać ten telefon poświatowy, to nie jest tak, że nie musisz się wyłączyć totalnie, ale z drugiej strony też są sytuacje, kiedy lepiej po prostu mieć wyłączony telefon i mieć to może nie gdzieś, ale po prostu. Tak, no, nawiązując do naszej rozmowy o wakacjach, dokładnie. Mm -hmm. Jak całkiem nie wyłączysz. To to... dobra, dobra, okej, okay, bo są, są dwie szkoły. Z drugiej strony, abstrahując od tego, co jest napisane. Te duże firmy, które mają zasoby na to, żeby zatrudniać ludzi, którzy pracują w nocy, którzy pracują w weekendy, one dają taki przykład, że obsługa klienta jest najważniejsza. Ja wiem, ja że ty się nie zajmujesz obsługą klienta u ciebie. Ja, to, to, Trochę to sami pewnie sami to czasami, zajmuje. tak, no bo to są klienci biznesowi. Ale ym, no dobra, masz telefon, ja miałem takie okazje, przypadki ostatnio często. To, jakbym miałem agencję tylko to, to, to się zdarzało mm -hmm. rzadko, ale w momencie, kiedy tam słyszę deskę i ci klienci zostają sami z panelem, to się zdarza coraz częściej. Dzwoni do mnie w niedzielę wieczorem odbieram hmm. telefon. Ja też ja, te, ja, no ja też teraz odbieram cały czas. No. No. Eee... I tu też są w naszej firmie różne głosy. Ale widzisz, bo to też jest zależy. To wszystko zależy od, od, też od klienta, bo jeżeli na przykład są niestety tacy, których jak przyzwyczajisz, no e, że odbierasz zawsze, to oni tak. czują, że to jest zły termin do dzwonienia. I nawet jeżeli mają coś drobnego, bo jeżeli to jest duży błąd, tak coś to nie to działa dynastro. w systemie i mają z tym problem, ok. Ale ja miałem taką sytuację, że u nas w showroomie, że. Właśnie jed, jeden z projektantów y, dzwoni, dzwonił do mnie wieczorami i zaczął, zaczął dzwonić do mnie z błahymi technicznymi zupełnie sprawami, które mm -hmm. tak jakby mogły poczekać, nie były jakieś ważne tak. i to takie mm -hmm. przyzwyczajanie... Albo jest jeszcze inaczej: one teoretycznie już nie mogą poczekać, bo konkurs albo jakaś akcja sprzedażowa będzie poniedziałek o 10 rano, czy 9 rano, ale one mogły być zrobione wcześniej, po prostu. No tak. Mogły być załatwione mm -hmm. wcześniej, a nie w niedzielę wieczorem. I tutaj, no, ale I tutaj właśnie e, i są, jest trudno rozdzielić, dlatego że niestety jednym z największych atutów, jednym z największych bolączek, jak się okazuje, w ogóle pracowania w społecznościówce jest to, że są takie elementy naszej pracy, które wywołują w nas emocje albo które związane są z relacją. I jest nam trudno e, odmówić komuś czegoś, albo nie odebrać od kogoś telefonu, ponieważ korem naszego biznesu jest ta relacja. I jakby... Nie, no I czujemy, że możemy osłabić relację, która jest podstawą jakiegoś sukcesu wspólnego, przez to, że będziemy w niedzielę o 18.00 ignorować czyjś telefon. I jest to okropnie chore, a z drugiej strony jest to model biznesu, który wydaje się kierować w kierunku pod tytułem przyszłości. Mhm. No to prawda. to jest, I jest to. Jest, no dlatego i to jest trudne. No I tak samo fanpage, który lubię i który chciałbym, żeby odniósł sukces i jak widzę na trenderze, że niepostowanie w sobotę i w niedzielę y, masakruje kompletnie jego wyniki, to mimo, że nikt mi za to nie płaci, mimo, że nie jest to obiecane klientowi, to ja zapostuję w tą sobotę i w niedzielę dlatego, że chciałbym, żeby się ułożyło. <śmiech> I to jest chore, absolutnie. Natomiast Trudno jest, bardzo trudno jest e, wy, wypośrodkować w takich sytuacjach. Robimy zdjęcie? Tak, właśnie robiliśmy zdjęcie nie, po, po cichu. to że... tak Nie, że nie robimy, odstajemy od tego wielkiego trendu webblogów, e, wideoblogów, vlogerów. Słuchajcie, może będziemy robić bardzo szybko zdjęcie? 30 nie, ale na ale sekundę? Ja jestem akurat wbrew temu, ale uważam, że... Dodanie trochę więcej niż tylko audio, gdybyś dodał jakieś 2-3 zdjęcia. Mamy jak? nadzieję, że nasze słodkie, gładkie <grym> głosy Wam wystarczą, by e, jak na razie. E, dobrze, to było chyba wszystko, co chcieliśmy powiedzieć, tak. e, bardzo serdecznie Wam dziękujemy obiecujemy, że podkaczery nadchodzą jesteśmy już na ostatnim... No właśnie Kamil, tak, została, została tylko ta działka, która została przydzielona mi, musimy tylko przygotować samego tamblera do tego i musimy zrepostować rzeczy te ostatnich parę odcinków i będziemy, wrzucimy go na pewno w iTunesa dla wszystkich jabkowców. Ale też spróbujemy rozpropagować, tylko to będzie chwilę dłużej trwało, rozpropagować w innych podkaczerach, które są dostępne na Androidzie. Więc um, to, to się już dzieje, tylko czeka nas ostatni jeszcze ten bój. It's all happening, it's all happening. Cały materiał audio już jest na serwerze takim, który jest friendly dla RSS-ów, więc już bardzo niedługo, obiecujemy. Um, dziękujemy Często, Wam bardzo mamy. za uwagę, tak, dziękujemy. Z tej strony Kawie Twitz Social 5. Awiena Show. I Dawid Machan Social Desk. Cześć! Dzięki.